Na 100%. O życiu, o chrześcijaństwie, o życiu przy Chrystusie na 100%. Witam bardzo serdecznie w siódmym odcinku podcastu na 100%. Myślę, że będę mówił dzisiaj troszkę krócej, bo jak słyszycie, mój głos nie jest w najlepszym stanie. Chyba mam grypę. A mówił będę troszkę bardziej o sobie dzisiaj. Jako, że jest to już siódmy odcinek, albo może tylko siódmy, to myślę, że należy Wam się też wiedzieć, kto do was mówi, albo jak niektórzy sądzą, kto prawi wam te kazania, bo słyszałem taką opinię już, że prawie tutaj kazania. Więc postanowiłem, że powiem wam troszeczkę o sobie samym, troszkę więcej niż we wstępniaku, tak, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Tak, jak wiadomo, mam na imię Daniel, lat mam 30, pochodzę z małej miejscowości w województwie. Zachodnio-pomorskim w okolicach Koszalina, między, właściwie tak trochę między takimi trzema miastami, w Koszalińskim to jest Kołobrzeg, Koszalin i Białogard. I w tych miastach głównie urzędowałem, jak byłem młodszy. No, i teraz troszkę o mojej historii. No historia wygląda tak, że tam sobie skończyłem podstawóweczkę w tej miejscowości malutkiej, później do szkoły średniej wyjechałem do. Innego miasta skończyło się to w Drawsku Pomorskim tam sobie kończyłem szkołę średnią z wykształcenia zresztą jestem technikiem obsługi ruchu turystycznego na wsi, czyli jestem Rolasem no ale było tak, że jeżeli chodzi o moją wiarę bo jest to podcast chrześcijański przynajmniej taką naklejkę przykleiłem na początku więc wypadałoby chyba, żeby powiedzieć troszkę o tym chrześcijaństwie. Było tak, że wiara moja i jakieś takie życie z Bogiem zaczęło się mniej więcej, jak miałem lat 12 albo 13 chyba. Wtedy moja siostra jeździła do takiej wspólnoty katolickiej, wspólnoty takich sióstr, które organizowały tak zwane drugie soboty miesiąca. I tam ona sobie jeździła i w pewnym momencie ja postanowiłem, że jak ona sobie jeździ, no to ja też chcę. Wywarłem więc odpowiednią presję na rodzicach, żeby, mnie, żeby mi pozwolili jechać tam razem z moją siostrą. No i oni, oni pozwolili, ona mnie zabrała i od tamtego czasu zacząłem tam jeździć bardzo regularnie. Najpierw na te wszystkie drugie soboty miesiąca. Po kilku latach było tak, że jeździłem tam co tydzień, że spędzałem tam każdy weekend zresztą myślałem, żeby zostać częścią tej wspólnoty, bo tam była też wspólnota mężczyzn. Takie głupie myśli miałem. No i no byłem wtedy nastolatkiem, więc chyba jest to jakoś tam usprawiedliwione, wiecie, fascynacja i tak dalej. Ja już wtedy też lubiłem troszeczkę rolnictwo, znaczy rolnictwo, no, lubiłem zwierzęta, lubiłem całą tą wielką mechanizację. Oni Oprócz swojej takiej pracy duszpasterskiej też e, prowadzili duże gospodarstwo rolne, więc tam sobie do nich jeździłem, pomagałem, a przy okazji kształtowała się też moja duchowość jakoś tam. Tylko, że z tą wspólnotą, jak już troszeczkę podrosłem i oczy mi się zaczęły otwierać, no to moje drogi się rozeszły i do, rozeszły się dosyć, dosyć e, z, z dużym hukiem. Oczywiście... Nie mogę podać nazwy tej wspólnoty, bo nie chcę kopać dołków pod, pod tą wspólnotą. Oni moim zdaniem wystarczająco kopią dołki pod samy, samymi sobą, więc pozostańmy pod nazwą jakaś wspólnota. No i później, właściwie w trakcie tych wyjazdów tam, narodziła się mi myśl w głowie, że... Być może jestem powołany jakoś szczególniej, w sensie powołany do kapłaństwa. I myślałem o tym tak mniej więcej od 16-15 roku życia przez całą szkołę średnią o tym myślałem, żeby być może spróbować swojej drogi na, na tej płaszczyźnie, właśnie, żeby, żeby zacząć się kształcić na księdza, gdy ukończę szkołę średnią ale w tym czasie też zrodziła się taka pasja, którą jest ratownictwo medyczne, mój konik. No i jak kończyłem szkołę średnią, to mimo, że dalej myślałem, że być może jestem powołany, no to wybrałem jednak inny kierunek, wybrałem ratownictwo medyczne. Niestety na studia w tym zakresie, bo chciałem iść od razu na studia, nie na szkołę policjalną. W tym zakresie mi się nie udało, oblałem egzamin na studia. No nie dziwne, bo z jednej strony myślałem cały czas, że będę księdzem, z drugiej strony jako alternatywę dałem sobie ekonomię albo marketing, bo byłem dobry z takich rzeczy w szkole, bo tego też nas w szkole uczyli. Chwaląc się, byłem najlepszy w klasie, więc myślałem sobie, że jeżeli nie seminarium, no to, to pójdę na ekonomię. No ale zaraz przed maturą zrozumiałem, że tak naprawdę ekonomia nie ma sensu, bo każdy idzie na ekonomię, więc postanowiłem, że... Nie pójdę do seminarium, chyba się trochę wystraszyłem tego seminarium i zdawałem na ratownictwo medyczne na... nie pamiętam, co to było nawet w Bydgoszczy. Nieważne, jak się nazywała szkoła, już nie pamiętam. W każdym razie nie dostałem się i co było dosyć zabawne, tego samego dnia, którego dostałem ze szkoły list, że się nie dostałem na studia, tego samego dnia dostałem bilet do wojska. No i... No i do tego wojska poszedłem. Wojsko, wiadomo, wtedy jeszcze służba była ta obowiązkowa, roczna, więc y, myślałem sobie o tym, że rok czasu spędzę na tym y, byciu żołnierzem. No i taka śmieszna sytuacja, bo ja też y, od mniej więcej ósmej klasy podstawowej chodziłem na pierwsze pielgrzymki do Częstochowy z Koszalina, Zresztą o tych pielgrzymkach to kurczę, mógłbym chyba osobny odcinek nakręcić, no, ale postaram się to tutaj streścić. Poznawałem tam bardzo ciekawych ludzi. Między innymi poznałem właśnie w tym roku, w którym, czy nawet rok wcześniej, w którym już byłem żołnierzem, też wybrałem się na pielgrzymkę i poznałem takiego gościa, który okazał się być dowódcą jednostki wojskowej. Nie miałem pojęcia, że kimś takim, się, takim jest, jak go poznałem rok wcześniej. No ale jak ja już byłem żołnierzem i on o tym wiedział, no to tam sobie zaczęliśmy gadać i okazało się, że on może mi załatwić, że w tym wojsku zostanę. No i zostałem w wojsku. W wojsku byłem łącznie 3 lata, byłem i sanitariuszem. To też była taka ciekawa historia dosyć, bo ja tam poszedłem tylko z takimi podstawowymi uprawnieniami z kursami pierwszej pomocy, czy tam kwalifikowanej pierwszej pomocy tak to można nazwać Ale lekarze gdy zobaczyli, że umiem tak dużo no bo nas było ogólnie siedmiu sanitariuszy w jednostce, tylko że sześciu było sanitariuszami z powodu na przykład taty pułkownika albo coś w tym stylu a ja jedynie byłem z tego powodu sanitariuszem, że miałem jakieś doświadczenie i uprawnienia. W związku z tym, niestety, pierwszy rok wojska nie wyglądał dla mnie sympatycznie, bo prawie nie jeździłem do domu, nie dostawałem urlopów, tylko cały czas byłem na dyżurze, ale z drugiej strony pozytyw był taki, że bardzo dużo się tam nauczyłem, między innymi za pośrednictwem pewnego porucznika, lekarza, który jak zobaczył, ile umiem i jak jestem zafascynowany, postanowił mnie uczyć jeszcze więcej. Tam się nauczyłem pewnych y, y, takich umiejętności, których ratownicy się normalnie nie uczą, czyli na przykład zszywanie ludzkiej skóry. No i bardzo owocny rok dla mnie, jeżeli chodzi o naukę ratownictwa, no ale też wiele głupich rzeczy zrobiłem, o czym może kiedy indziej. W każdym razie, po skończeniu tego roku zostałem w Armii na kolejne dwa lata. Miało być na życie, ale po tych dwóch latach służby nadterminowej ja już zacząłem się zastanawiać nad tym, że może by wrócić na studia. Zresztą, no, chciałem mieć jakieś studia, no bo jednak ten magister wydawał mi się jakoś obowiązkowy. Zresztą nie mogłem też dostać awansu. Bycie cały czas starszym szeregowym jakoś mnie nie rajcowało. No i wyobraźcie sobie, że w miesiącu lipcu przyszedł do mnie taki jeden pan kapitan i tutaj mi daje propozycję awansu bardzo fajnego i wiadomo, kaska i stopień, e, tylko żebym się zgodził być sanitariuszem, bo no, bo potrzeba do Iraku, bo chłopak z mojej jednostki, z sąsiedniej właściwie, bratniej jednostki takiej, e, był w Iraku no i stracił rękę i oni potrzebowali kogoś szybko tam wepchać, więc dostałem tą propozycję awansu podoficerskiego i i tam w miarę ładnej kasy, ale nie na tyle ładnej, żeby do tego Iraku się pchać, więc złożyłem wymówienie z służby. No i postanowiłem pójść na studia. Tutaj znowu się odezwało, odezwała chęć bycia księdzem. Postanowiłem, że pójdę do seminarium wyglądało to dosyć śmiesznie, bo służbę skończyłem 20 sierpnia, a już 1 stycznia byłem na 1 września byłem na w kursie wstępnym do seminarium, czyli 10 dni przerwy. Okazało się to później zabójcze dla mnie, no bo człowiek nie może oduczyć się bycia żołnierzem w ciągu 10 dni, a jednak postawa żołnierska, która być może byłaby mile widziana od strony dyscypliny i tak dalej w seminarium, to jednak od strony na przykład kurwowania i pole poleceń i tak dalej no nie jest zbyt mile widziana. Zresztą na moje nieszczęście w seminarium trafiłem na takiego kolegę, bo tam mieszkało się w, po dwóch, trafiłem na takiego kolegę, który był ode mnie o od 4 lata młodszy. 4? No 4 lata młodszy był chyba ode mnie. E, no i też nie będę na niego jechał, bo to była przeszłość i nie ma sensu się tutaj wyżywać teraz. Ale między innymi dzięki temu koledze Aczkolwiek też przez swoją głupotę i przez swoje zaniedbania z tego seminarium dostałem kopa w dupę i musiałem je po pół roku opuścić i podziękować. To znaczy mnie podziękowano, a ja podziękowałem im. Opuściłem seminarium, skończyła się moja szansa na bycie księdzem. Chociaż ja tam jeszcze szukałem trochę, no ale, ale tak się okazało, że, że tym księdzem jednak nie zostałem. W tym czasie wojska przez te wszystkie trzy lata byłem też w chórze Gospel. Tak mi się udało załapać, że śpiewałem sobie w chórze Gospel. Tam taki, to był drugi drugi taki największy chór właściwie w Polsce. A właściwie drugi. To było tak, że w Polsce są tylko dwa chóry Gospel ogólnokrajowe czyli takie, w których skład wchodzą ludzie z całej Polski. Pierwszy to jest znany TGD, który tak naprawdę nie jest kurem gospel, bo, bo mało śpiewają muzyki gospel, tam jest więcej worship i, i e, tego typu rzeczy. E, no w każdym razie chór, w którym ja śpiewałem, kurę Twittera, to taki chór prawdziwie gospelowy, mający oczywiście inny repertuar, ale gdy śpiewa gospel, to śpiewa gospel, a nie jakieś inne rzeczy. W tym chórze poznałem taką pewną niewiastę. Zresztą no, znałem dużo niewiast w tym chórze, ale jakoś do tej, tak mnie szczególnie ciągnęło, po prostu mnie interesowała jako dziewczyna. No i... Myślałem tam sobie jeszcze, będąc w wojsku, przed wstąpieniem do seminarium, że, że fajna jest, że może by coś, ale tak sobie pomyślałem, że jednak jak się zdecydowałem na to seminarium, to trzeba pójść, spróbować, bo inaczej to wiadomo. Będąc już w seminarium, modliłem się też nie tylko o to, żeby zostać dobrym kapłanem, ale modliłem się też o dobrą żonę. Z jednej strony na wszelki wypadek, a z drugiej strony tak sobie myślałem, że jeżeli nie ukończę seminarium, to dobra żona będzie, będzie czymś dobrym dla mnie, a z drugiej strony jak ukończę seminarium i moją żoną ma być Chrystus, w sensie mam, mam być z nim tak samo zjednany jak z żoną i tą żoną ma być Chrystus i Kościół, no to też fajnie by było, żeby ta, ta relacja była dobra, dlatego się modliłem. No i po opuszczeniu seminarium, po jakimś tam czasie, nie od razu, nie następnego dnia zszedłem się właśnie z tą dziewczyną skóru z Jolą, z moją teraźniejszą żoną, to było dosyć szybko się to wszystko stało, bo na początku grudnia pewnego roku postanowiliśmy, że damy sobie szansę. Na początku stycznia już, po miesiącu, ja się oświadczyłem, po miesiącu, czyli na początku lutego oświadczyłem się oficjalnie, tak z pierścionkiem, bo gdybym się oświadczył od razu, to wiadomo, że prawdopodobnie rodzice i, jej, i moi dostaliby zawału, zresztą moja mama była dosyć blisko, bo w momencie, kiedy poznała Jolę dowiedziała się też, że Jola jest moją narzeczoną a śmieszność sytuacji polegała na tym, że moja mama dalej myślała, że ja szukam jakiegoś seminarium albo zakonu do którego bym wstąpił, myślała, że dalej zamierzam być księdzem, więc było to dosyć takie śmieszne, no ale, ale fajne fajne dlatego, że Bóg najprawdopodobniej wysłuchał moich, moich próśb, i mam cudowną żonę, mam świetną żonę. Mam żonę, której nigdy nikomu i za nic i w żaden sposób nie oddam, i, i, i to jest moja żona i wara po prostu. Nie jestem zbytnio zazdrosny, ale żonę dostałem w prezencie od Pana cudowną i, i jestem z niej dumny. I, i po prostu kocham tą kobietę. I jeszcze jak tam wyglądały moje sprawy z wiarą przez ten okres od, od tych pierwszych wyjazdów na te drugie soboty do, aż do seminarium i, i do teraz. No wyglądało to tak, że ja najpierw jeździłem na te drugie soboty jako szczeniak. Później poznałem takiego księdza, księdza Krzysztofa Kowala. Wspaniały, moim zdaniem, święty kapłan, który zapoczątkował coś, co się nazywało Szkołą Nowej Ewangelizacji tam u nas w diecezji, więc uczyłem się ewangelizować i ewangelizowałem, jeździłem na różne kursy i jakoś bardzo mi to pasowało. Nawet doszło do tego, że kiedyś tam chodziliśmy też po domach tak jak 72 posłanych, żeby głosić Chrystusa, tak i my wybraliśmy się i głosiliśmy. To wyglądało troszkę jak Świadkowie Jehowie, ale... Jednak byliśmy troszkę otagowani, tak żeby gdy pukamy do ludzi, to jednak pokazać im, że mamy tutaj związek z parafią, że nie jesteśmy jakimiś zupełnie obcymi ludźmi i itd. No w każdym razie przygoda była niesamowita. Po czasie tej, tej, tej nowej ewangelizacji, po tych wszystkich kursach, zwątpiłem zupełnie w Pana Boga. Miałem taki okres roku, może nawet dwóch Na początku armii chyba Dalej spotykałem się z tymi wszystkimi wierzącymi ludźmi Nawet dalej chodziłem na pielgrzymki, ale tak naprawdę byłem pusty w środku Jak bęben Rolling Stonesów Nie było we mnie nic Nie widziałem żadnego sensu w wierzenie w Boga Zresztą nie wierzyłem, że Bóg istnieje nawet Po prostu jakoś mi go brakowało tak na tyle, że, że uwierzyłem, że go nie ma No ale wtedy przyszło też nawrócenie Stało się tak, że właśnie u tego księdza, wspomnianego wcześniej, któregoś razu postanowiłem się wyspowiadać. Spowiedź była dosyć długa, chyba nigdy jej nie zapomnę, bo to była spowiedź, przy której beczałem jak Bob, a beczałem tylko z tego względu, że ksiądz w tym konfesjonale. Znając mnie oczywiście, no bo znał mnie ze Szkoły Nowej Ewangelizacji i tak dalej, poprosił mnie, żebym powiedział, że Jezus jest moim Panem. E, no bo tam w tej spowiedzi wyszło na to, że ja, ja, ja tak się troszkę zgadzałem, że no być może, żebym wrócił, że chciałbym wrócić do kościoła. No i on powiedział, no to powiedz, że Jezus jest Twoim Panem. To zajęło mi, słuchajcie, 45 minut. Ja, znaczy oczywiście, że powiedzieć Jezus jest moim Panem to nie jest problem, tylko że ja chciałem powiedzieć to szczerze chciałem, chciałem w to uwierzyć i chciałem przyjąć tego Jezusa za mojego Pana w związku z tym te słowa najnormalniej w świecie nie przechodziły mi przez gardło gdy chciałem je powiedzieć to miałem kluchę, to mi się blokowało to się wręcz prawie krztusiłem nie byłem w stanie wypowiedzieć tych słów no to ten kapłan zaczął się tam za mnie modlić ja też starałem się troszkę wyciszyć i, i tak uspokoić i przemyśleć to wszystko. No i udało mi się. I nawróciłem się. Pięknie się nawróciłem i od tamtego czasu no, troszkę bardziej postanowiłem dostać przy Bogu. Zresztą no, poszedłem później do seminarium też. To był chyba też troszeczkę efekt tego wszystkiego. No ale później, tak jak mówiłem, z seminarium wyleciałem na zbity pysk. Dalej sobie studiowałem teologię którą zresztą po poznaniu mojej przyszłej żony, a nawet chyba jak jeszcze jak już byliśmy małżeństwem, to ja chyba jeszcze studiowałem, trochę nie pamiętam. W każdym razie studia rzuciłem, nie musiałem się przenieść do innego miasta, nie pasowało mi to, żeby dojeżdżać na te studia, no i dałem sobie spokój z teologią, co zresztą miało na mnie zbawienny wpływ, bo to moje zwątpienie, o którym mówiłem wcześniej, było w dużej mierze rezultatem tego, że bardzo dużo wiedziałem, a bardzo mało wierzyłem. Właściwie wiedza, właściwie wiedza na temat Boga i na temat tych wszystkich spraw naokoło sprawiła, że byłem tak pewny siebie i swojej wiedzy, że przestałem wierzyć. Więc po, po przerwaniu tych studiów teologicznych postanowiłem, że będę chrześcijaninem i katolikiem trochę innego wymiaru. Mianowicie nie katolikiem, który wszystko bierze na web, a który jednak zostawi pole do działania Bogu. I myślę, że to jest, jeżeli chodzi o mnie przynajmniej, jest to bardzo cenna postawa, bo, bo jak czasami się przegnie z rozumowaniem, to trudno jest wierzyć. Tu nawet nie chodzi o to, że człowiek się musi nie zgadać z tym, co, co rozum mówi, bo, no bo ja, ja uważam, że rozumem da się podeprzeć Boga. Ale ja tego po prostu już nie robię. Dlatego musicie mi wybaczyć, że w moim, e, że w moim podcaście nie ma tutaj cytowania Biblii co chwilę i wyjaśniania, jakichś niuansów i tak dalej. Ja po prostu nie chcę tego więcej robić. Zauważyłem gdzieś w którymś momencie życia, że branie Boga na czachę jest po prostu głupie. Ja stwierdziłem ze swojego własnego doświadczenia, że jestem na to za mały. Tyle ile wiem... No wiem, wiem dosyć dużo, na pewno więcej niż przeciętny katolik i być może więcej niż przeciętny protestant, nie wiem, ale to mi wystarcza i nie będę więcej kopał i nie będę więcej tutaj okazywał jaki to mądry jestem i jak dużo wiem na temat Boga, bo już kiedyś przez taką postawę skończyłem z Bogiem, a nie chcę tego robić, więc wolę się uciszyć w tej materii, a a po prostu bardziej mu ufać. Dlatego też był odcinek o tym, że ufać Bogu należy zawsze i wszędzie i w stu Tak to wyglądało. No teraz jestem chrześcijaninem nadal, jestem katolikiem. E, oczywiście katol to moher i tak dalej. Ja nie uważam siebie za mohera, ponieważ jestem zupełnie innym katolikiem niż większość katolików w pięknym kraju zwanym Polską. Bardziej mógłbym się porównać chyba do takiego katolika irlandzkiego, dlatego że tutaj katolicy są troszkę bardziej świadomi tego, w co wierzą, dlaczego wierzą i jak wierzą, chociażby przez to, co ten Kościół musiał tutaj przeżyć. No ale tak, jestem świadomym katolikiem, jestem katolikiem, który zna swoją wiarę, który zna Kościół katolicki i nie da sobie wpychać takich pierdół, które przeciwnicy Kościoła katolickiego często mówią o Kościele, nie mając o nim pojęcia. No ale to też jest na inny odcinek pewnie. Ja natomiast pozostaję przy takim swoim katolicyzmie i przy nim mam zamiar zostać. Rzeczą, która bardzo przy katolicyzmie mnie trzyma, to muszę przyznać od razu, jest Eucharystia. Ja wierzę, że to jest prawdziwy Chrystus, więc przynajmniej z tego jednego powodu nigdy nie zrezygnuję z katolicyzmu i z tego rodzaju chrześcijaństwa, bo, no bo chcę się spotykać z żywym, prawdziwym Chrystusem, Oczywiście i teraz już tutaj wa, wa, wa, wielka kłótnia i bitwa, bo żywy Chrystus jest wszędzie i bla, bla, bla. No pewnie, że jest wszędzie. Oczywiście, że jest wszędzie i mogę go spotkać w każdym człowieku. Ale jestem człowiekiem małej wiary. Jestem niedowiarkiem, więc jak mogę go spotkać fizycznie, to po prostu jest mi łatwiej. I jak ktoś chce powiedzieć, że moja wiara jest mała i coś tam, to no to mnie to nie interesuje po prostu, że masz takie zdanie. Moje zdanie jest mojsze i, i, i tyle. Tak więc jestem i będę katolikiem. To tyle w moim katolicyzmie, aczkolwiek no, no może jeszcze nie tyle, bo jeszcze chciałbym powiedzieć taką rzecz, jeżeli chodzi o moje małżeństwo, bo to też jest moja pasja, no to moje małżeństwo też jest małżeństwem katolickim, chrześcijańskim i razem z moją żoną staramy się wspólnie prowadzić do Chrystusa. Zależy nam wspólnie na tym, żeby ta druga osoba w małżeństwie była zbawiona. Zresztą uważamy, że jest to cel małżeństwa tutaj na ziemi, doprowadzenie tej drugiej osoby do Chrystusa, ale także ewangelizacja innych swoją postawą w miarę możliwości, w miarę umiejętności. Zresztą nasze małżeństwo, tak jak mówiłem, zaczęło się znajomością w chórze gospel, razem śpiewaliśmy Ewangelię, później w czasie, kiedy już się zeszliśmy, od początku mieliśmy na uwadze Chrystusa. Nasze zaręczyny dość nietypowe były takie, że tam razem kupiliśmy pierścionek, bo nie chciałem takiego pajacowania, że kupia, a nie będzie pasował, czy coś. Tam zresztą moja żona nie lubiła pierścionków, więc pozwoliłem jej wybrać, żeby nie był za duży, żeby był taki, jak ona, jaki będzie jej pasował. No i gdzie się zaręczyłem? Zaręczyłem się w kościele, zaręczyłem się w budynku kościoła w czasie wystawienia Najświętszej Eucharystii. W czasie, kiedy Pan Jezus był fizycznie obecny na ołtarzu, postanowiłem, że... No tak, tak, tak sobie tylko wpadliśmy, to nie było tak, że miałem taki plan, ale miałem ten pierścionek przy sobie. Weszliśmy sobie z żoną do kościoła, żeby się chwilę pomodlić, żeby chwilę poadorować Jezusa. No i w czasie tej adoracji pomyślałem sobie, Panie Jezus, skoro przed Tobą mam ślubować, i przed Tobą mam powiedzieć jej tak na całe życie, to też przed Tobą zaproszę ją do przygotowania do, do, do tego okresu przygotowania się do małżeństwa, bo za taki okres uważam na życzeństwo. No i tak się stało, że w czasie tej Eucharystii wyjąłem pierścionek i postanowiłem się oświadczyć i tak zresztą zrobiłem. Tak więc widzicie, jestem zboczeńcem, jeżeli chodzi o religię i jeżeli chodzi o Chrystusa. Naprawdę chcę, żeby całe moje życie było Jemu poświęcone. Oczywiście, że mi nie wychodzi. Jestem słabiakiem z drugiej strony. No, sorry, jestem grzesznikiem i grzeszę bardzo dużo, ale jak na razie udaje mi się podnosić i to jest, myślę, wspaniała sprawa, że jakoś jeszcze Chrystus daje mi tej łaski na tyle albo ja na tyle z niej korzystam że po grzechach się podnoszę i staram się dążyć do 100%. Oczywiście, że nie żyję Chrystusem na 100%, ale staram się tak robić. I tak to wygląda. Nie tylko w moim małżeństwie, które jest dla mnie priorytetem. Zresztą, jeżeli ktoś mnie spyta, kim jestem, to powiem, że najpierw jestem mężem, a dopiero później będę mówił, że jestem ratownikiem czy kimkolwiek innym. Oczywiście. Mówię tutaj o takiej rozmowie świeckiej, bo jeżeli będzie mnie pytał ktoś wierzący, to powiem mu oczywiście, że jestem chrześcijaninem, ale też nie pluję tym chrześcijaństwem na prawo i lewo. Nie chodzę z wielkim sztandarem nad głową, z napisem jestem katolikiem, chrześcijaninem i, na ty i tylko na takie tematy będę rozmawiał. Nie. W takich sprawach ziemskich najważniejsza jest moja żona. W sprawach boskich najważniejszy jest dla mnie Chrystus i tak to jest taką mam hierarchię wartości Chrystus, żona i później tam parę innych rzeczy tak to wygląda a teraz chciałbym powiedzieć jeszcze o pewnych rzeczach o których mówiłem już na początku a co do których zmieniłem troszeczkę swoje podejście jak mi tutaj słusznie ktoś tam sugerował w komentarzach czy w rozmowach na temat podcastu ten podcast jest mój więc ugryźcie się w nos koniec z poprawnością polityczną ja będę mówił o tym, co sądzę i nie obchodzi mnie, że ktoś będzie psioczył na ten temat. Chcesz sobie popsioczyć? Chcesz mnie powyzywać? Chcesz pomyśleć, że ten DJR to debil? No to sobie tak po prostu pomyśl. Możesz to nawet napisać w komentarzach. Jak będziesz obrażał, to usunę. Bo podcast jest mój. Po prostu, no, tak, tak to jest. I jak się komuś nie podoba, to oczywiście tak jak mówiłem na początku, są inne podcasty i zapraszam do słuchania podcastów. Jeżeli nie mojego, to jakichkolwiek innych. Podcasty są dobre, bo... No bo... No bo są tyle, nie wiem, co się będę tłumaczył. Tak więc, jeżeli będę chciał czasami powiedzieć coś jak o, o katolicyzmie, to po prostu powiem. Jeżeli będę chciał skomentować inny podcast, to skomentuję. Zresztą takich komentarzy to mi się nasuwa po, po, po wysłuchaniu każdego podcastu. Zwłaszcza pewnej grupy podcastów od groma, ale to nie, nie w tym odcinku, bo już gadam prawie pół godziny, więc to wystarczająco na, na dzisiaj. Mam nadzieję, że pozwoliłem Wam e, troszeczkę się poznać, znaczy tak opowiedziałem Wam troszkę o sobie, mam nadzieję, że to naszkicuje Wam ogólnie taki rys tego, kim jestem. Pozwoli Wam troszkę lepiej rozumieć moje podejście do życia i to, o czym mówię w podcaście. Jeżeli chodzi o sam podcast, to też... Zmienię chyba troszeczkę formę, postanowiłem, że chyba będę mówił o troszkę szerszym wachlarzu rzeczy, bo bycie chrześcijaninem na 100% nie ogranicza się tylko do tego, że ja tutaj będę cały czas gadał o Chrystusie i o Biblii i że ten podcast będzie taki przesyczony chrześcijaństwem, aż będzie z niego kapać. Ja bym chciał, żeby on taki był, ale był w rzeczach zwykłych, a nie w tym, żeby cały czas gadać o Biblii, żeby cały czas gadać o Chrystusie i tak dalej i w co drugim zdaniu mówić Chrystus i pokazywać jak to, wiecie, coś, coś tam w stylu tych amerykańskich kościołów protestanckich. No nie będę robił czegoś takiego, że słuchajcie, szedłem chodnikiem i słuchajcie, Pan jest wielki i w ogóle hallelujah w ogóle wiecie, no szaleństwo, Bóg po prostu wszędzie. Oczywiście, że Bóg jest wszędzie, ale mówiąc o tym normalnie i mówiąc o zwykłych sprawach też można go zauważyć i tak i tak zamierzam mówić. Po prostu będę mówił wam o moim życiu i o tym, co mnie spotyka na co dzień. Może o tym, co, nie wiem, co lubię oglądać z żoną w kinie, albo o tym, co robię na co dzień. I jak będziecie widzieć w tym Chrystusa, to super. Bo moje życie, moje chrześcijaństwo na, pro, na 100% realizuje się w rzeczach zwykłych, a nie w gadaniu na podcaście o Chrystusie używając słowa Chrystus w co drugim zdaniu. Tak więc, jeżeli dalej będziecie zainteresowani słuchaniem tego podcastu, to zapraszam, a jak nie, to wróć do początku, czyli jest wiele podcastów i możecie sobie słuchać kogo chcecie i o czym tylko chcecie. Tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek. A! Właśnie, że jeszcze się nie żegnam. Komentujcie, ludzie. No przecież... Jak ja widzę w moich statystykach, że odcinek numer 6 o tym jak być mężem nagrany z Markiem był ściągnięty 70 razy do tego odsłuchany na stronie był prawdopodobnie około 200 razy tak strasznie spłaszczając te statystyki, bo tam pokazuje trochę więcej ale rozumiem, że nie każdy włączając, wciskając play wysłucha, wysłucha go do końca Powiedzmy, że pełnych odsłuchań mogę, mogę liczyć, że było około nawet 300, łącznie ze ściągnięciami z archiw.org. No a komentarzy, kurczę, ile tam jest? 5, 6? No nie przesadzajcie, ludzie, naprawdę to chyba nie jest aż takie ciężkie. Zresztą od poprzedniego odcinka, po, po umieszczeniu poprzedniego odcinka dodałem tam takie coś. Pod każdym postem możecie kliknąć odsłuchałem albo nie odsłuchałem. Więc jeżeli odsłuchacie odcinka i wam się jakoś tam spodoba, to nie musicie mi pisać referatu na ten temat, tylko proszę kliknijcie, żebym wiedział, że jesteście. To jest dla mnie bardzo ważne, żebym wiedział, że nie mówię sam do siebie. A jeżeli nie odsłuchaliście odcinka, nie macie ochoty go odsłuchać albo zaczęliście go słuchać i wydał wam się głupi, to po prostu kliknijcie Nie odsłuchałem. No, ja w ten sposób będę wiedział, że jednak ktoś jest po tej drugiej stronie bo jeżeli tak, jeżeli tak się będzie utrzymywała sytuacja, że, że nie będzie komentarzy no to ja też przestanę nagrywać bo, bo po prostu nie ma sensu ja mogę tutaj sobie stanąć przed lustarkiem i pogadać do siebie i, i nie nagrywać tego i efekt będzie ten sam więc jeżeli tylko jesteście jeżeli słuchacie to proszę żebyście albo komentowali, a jak wam się nie chce to kliknijcie odsłuchałem Albo jak było głupie, albo nie chciał Wam się słuchać, nie mieliście czasu, to gnijcie nie odsłuchałem. Ja będę wiedział przynajmniej, że ktoś jest po drugiej stronie. Dobra, tym razem na pewno już żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia Daniel. Dałeś mi, dziś do ciebie śpiewam list. Mówią błądzić, ludzka rzecz. Ja nie radzę sobie, wybacz mi, gdy miłości jest jakby mniej. Wokół nas tak się boi się ten skupny czas Daj mi siłę i ochronię. Boże, Boże mój Przed zwątpieniem ochron mnie Proszę ochroni mnie yeah. mm -hmm. W że śpiewa, jeszcze tyle pieści gra Potrzebuję Cię, a Boże, tak jak chleba Powszedniego krzyża znak By z godnością móc spojrzeć sobie to tak.